Pogoda. W nocy możliwe przelotne upady deszczu i mgły znacznie ograniczające widzialność. Sobota będzie pogodna. W większości regionów termometr wskażą od 14 do 18 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 20. Chłodnie około 10 stopni będzie tylko na wybrzeżu. Noc w Polskim Radiu 24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 Myślę, że e, przede wszystkim to nie jest konflikt personalny i nie można tego tak e, czytać, panie redaktor, mhm. bo te słowa papieża o pokoju są odbierane w różnych częściach świata w taki sposób bardzo jasny i czytelny, e, nie tylko w Waszyngtonie, ale też w innych stolicach świata, w Tel Awiwie, nawet w Teheranie, w Moskwie, czy, czy w różnych miejscach e, świata, bo nie są nigdy adresowane przez papieża,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 na co dzień, nie tylko jako właśnie takie jasne zdanie po pokoju, ale cały też kontekst i pewnego rodzaju opowieść o tym, czym ten pokój jest. To a propos kontekstu i a propos tego nawiązania do nauczania świętego Augustyna, papież jest augustianinem przecież, święty Augustyn też wiele w swoich pismach uwagi poświęcał temu, temu stwierdzeniu o wojnie sprawiedliwej. Czy w nauczaniu papieża Leona XIV jest miejsce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 odnosił głosu, kiedy Ameryka em, prowadziła tą operację, jak to się mówi, dekapitacyjną w Wenezueli. E, jednocześnie poprzedni papież bardzo jasno nazywał agresję rosyjską no wobec Ukrainy. E, w kontekście mocarstwa atomowego, w atakującego inne państwo, e, no trudno jest mi mówić o wojnie powiedział to jest moje osobiste zdanie, hmm. pani redaktor, bo mamy tę gigantyczną różnicę potencjałów. E, m, ale to, co robi papież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 Dokładnie tak. Więc dyplomacja watykańska, mimo że działająca zbyt w ciszy, w cieniu, ma gigantyczne znaczenie dla utrzymywania jakiejkolwiek równowagi pokojowej na świecie, bo w każdym z tych krajów odgrywają często rolę ostatniego zawodnika siedzącego przy stole i zapras zapraszającego do, do rozmów.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 Właśnie od czasów ministra i każdy minister stał, starał się zracjonalizować się szpitalną i po to właśnie powstały mapy potrzeb zdrowotnych, żeby było pewne narzędzie, które w sposób e, bardzo e, racjonalny będzie definiować to, gdzie powinien być dany szpital i, i w jakim zakresie powinien udzielać świadczeń zdrowotnych.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 Można być jednej, jedną nogą w partii, a drugą poza nią? I jak długo może stać taki, trwać taki stan?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 by, mogłaby strona ta pisowska powiedzieć o nim, że rozbija jedność prawicy, że obniża szanse na, na dobry wynik, i tak dalej. Czyli lepiej prowokować i dać się wyrzucić.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 E, ja, tego, ja, ja tego zupełnie nie rozumiem. Tak, Po co, po co ta lista? Dlaczego, no nie dlaczego to robić? może grozić nie? brakiem dostępu? Bo jak rozumiem ograniczona lista będzie powodowała kolejki.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 Tak, te opłaty są określone. To będzie, że opłata będzie około 50 zł z tego, co ja widziałam. Tak, że e, czypowanie to jest Nie chyba... usłyszeliśmy dokładnie, pani mecenas, 50, tak? Bo mamy małe zakłócenia? Tak, tak, tak. 50, tak, tak. okej. Okay. Tak, 50 zł, tak? Że jest chyba czipowanie 50 i, i wprowadzanie 50 zł. E, no taj, to jest, dla to osób, tam... które mają kilka zwierzaków, kilkoro, mm. no...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 Dwadzieścia cztery. Andrzej Słudyszek. Autopromocja.